Księga Sędziów, 16 rozdział, będziemy czytali od 22 wiersza. Ostatnio przyglądaliśmy się tragicznemu upadkowi Samsona w pułapkę zastawioną na niego przez filistyńskich książąt, którzy wykorzystali jego słabość do pięknych kobiet. Samson uwiedziony przez powabną Dalilę Uległ jej wdziękowi i pod naciskiem jej nieustannych nagabywań zdradził jej tajemnicę swojej siły. W rezultacie tego fatalnego błędu stał się łatwym łupem filistyńskich rzezimieszków, którzy jak czytamy w wierszu 21 skrępowali go, wyłupili mu oczy, i sprowadzili do gazy. Tam skuli go dwoma spiżowymi łańcuchami i w więzieniu zmusili do mielenia ziarna. Słowo jednak, od którego zaczyna się 22 wiersz, oznacza kolejny punkt zwrotny w tym niesamowitym dramacie. Jednak. Jednak po ogoleniu Samsonowi zaczęły odrastać włosy. Mimo że Samson nisko upadł i przekonał się, że Bóg jest surowy w swoim sądzie, Samson nie został całkowicie odrzucony i odstawiony na bocznicę. Bóg kara i boleśnie smaga swoje błądzące dzieci ale nie dłużej niż jest to konieczne odrastanie włosów Samsona jest symboliczną oznaką, że Bóg, który go opuścił w dolinie Sorek nie skończył jeszcze z nim nie dopełnił wszystkich swoich celów w nim i przez niego Filistyni Mogli sobie wyobrażać, że odnieśli wielkie zwycięstwo nad niewiernym sługą Jachwę, ale przeliczyli się co do samego Jachwę. Bóg na drodze dyscyplinarnej może odstawić na bok jednego ze swoich sług na czas korekty, cierpienia, ale to nie znaczy, że Bóg kiedykolwiek porzuca swoje Wyższe cele. Boży sługa znajdujący się w lochu grzechu może chwilowo powstrzymać, czasami nawet zniweczyć powodzenie jakiejś strategicznej operacji, jednak jego osobista klęska nie oznacza Bożego odwrotu ani nie zaćmiewa pewności ostatecznego zwycięstwa Bożej Sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, kiedy widzimy upadających chrześcijan. Bóg nie wycofuje się, Bóg nie zmienia swojego celu. Jego sprawiedliwość ostatecznie zatriumfuje. Filistyńskie świętowanie, opisane w dwudziestym i dwudziestym czwartym wierszu, jest więc wielką pomyłką, a ich przypisywanie zwycięstwa Dagonowi, ich rybiemu Bogu, jest obrazą chwały Jahwe, która nie będzie przez niego tolerowana. Rządcy filistyńscy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu, Dagonowi, wielką rzeźną ofiarę i weselić się z tej okazji. Wołali, nasz Bóg wydał nam w ręce naszego wroga Samsona. Potem, gdy zobaczył go lud, Wielbił swojego Boga podobnie. Nasz Bóg wydał nam w ręce naszego strasznego wroga, tego, który niszczył nam ziemię i mnożył zabitych na drogach. Jeśli czytaliście wcześniejsze wiersze, to wiecie, że to nie Dagon, ale Jachwę wydał Samsona w ich ręce. Tutaj przenosimy się na główną linię frontu Księgi Sędziów – starcia między fałszywymi bogami a Bogiem prawdziwym – Jahwe. Dagon był jednym z głównych bożków Filistynów o kształcie i ogonie ryby, ale z głową i rękami człowieka. Filistyńska syrenka, czy raczej syren – Jedna z jego świątyń znajdowała się najprawdopodobniej w Gazie, gdzie wcześniej Samson po wizycie u wyrwał miejskie wrota, a po swoim oślepieniu i upokorzeniu, jak zwierzę, niewolniczo pracował, mieląc filistyńskie zboże. Filistyni, rozochoceni swoim triumfem i winem wołali, wezwijcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili więc Samsona z więzienia i bawił ich. Nie wiemy jak. Być może nawet Filistyni, widząc, że odrastają mu włosy, pozwolili na to, jako że był ślepy i sądzili, że już teraz im nie zagrozi, zakuty w kajdany. I być może myśleli, będzie miał więcej siły, będzie więcej dla nas pracował, a poza tym chcieli, żeby może wykonywał jakieś sztuczki, zabawiał towarzystwo. I tak było. Samson jest wyśmiewany, prowokowany i tak oto przygotowywana jest ostatnia scena tego dramatu. Bóg czasami pozwala swoim wrogom wykopać dół własnej zagłady. Oto jakże są uradowani Filistyni. Cieszą się jak nad wrogiem całkowicie pokonanym. Nie wiedzą, że ich radosny festiwal jest bluźnierstwem przeciwko Bogu i wkrótce ich radość zamieni się w krzyk zagłady. Filistyni są jak bezowocne drzewa, nieświadome topora, przyłożonego do ich korzeni. Świątynia jest pełna mieszkańców Gazy i prawdopodobnie innych miast Filistii. Na samym dachu tego gmachu zbiera się 3 tysiące osób. W sumie ten gmach mógł pomieścić nawet 10 tysięcy osób. Hałas pochwał dla Dagona miesza się z pogardliwym wyszydzaniem Samsona, który zostaje zmuszony pełnić rolę klauna ku rozkoszy rozbawionych widzów. W przerwie Samson ustawia się na strategicznej pozycji między dwoma filarami, które podtrzymują całą strukturę tego wielkiego budynku. W szóstym wierszu czytamy, że w pewnej chwili Samson powiedział do chłopca, który go trzymał za rękę, Daj mi odpocząć, pomóż mi namacać filary, te, na których wspiera się ta świątynia, niechże się oprę. Świątynia zaś była pełna mężczyzn i kobiet, byli tam także wszyscy rządcy filistyńscy a na dachu przebywało około trzech tysięcy mężczyzn i kobiet. Wszyscy oni przyglądali się, jak ośmieszano Samsona. Jest to prawdopodobnie moment największej duchowej siły Samsona w całej jego historii, ponieważ jest to chwila jego najczystszej zależności od Boga. Kiedy myślimy, że możemy czegoś dokonać, a Bóg ma nam tylko pomóc, jesteśmy dalecy od triumfu, jaki był udziałem Samsona w tym doświadczeniu. Doprowadzony do końca swoich własnych możliwości wie, że tylko Bóg, który jest wierny obietnicom przymierza, może mu udzielić nadprzyrodzonej siły, jakiej wcześniej doświadczał, aby uciszyć całą tą filistyńską wrzawę. Samson w desperacji wypowiada swoją ostatnią modlitwę. Jakaż to jest modlitwa? Panie, Jahwe, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie, proszę, Boże, jeszcze tym razem. Niech się zemszcze tę ostatnią zemstą choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem Samson namacał oba środkowe filary, na których wspierała się świątynia. Oparł się o nie, o jeden prawą, a o drugi lewą ręką i westchnął Niech umrę wraz z Filistynami. Potem z całej siły rozepchnął filary i strop zwalił się na rządców oraz na wszystkich obecnych w świątyni ludzi. Tych zaś, których zabił przy swojej śmierci, było więcej niż tych, których zabił za życia. W pokucie, Upadłego wierzącego jest niezwykła moc, której nie potrafimy zmierzyć. Nawet ruina pokutującego wierzącego może w jednej chwili stać się świątynią Bożego Ducha. Boża łaska i błogosławieństwo może zmazać błędy całego życia, choćby na łożu śmierci. Wiara choćby tak mała jak ziarno gorczycy, może poruszyć góry. Jak często szatan został rozczarowany swoimi zdobyczami. Niektórzy z największych bożych sług zostali odzyskani z wielkich upadków. Niechaj więc wierzący Kościół nie ustaje w modlitwie nad odnową i pokutą Biednych, bezużytecznych wraków, nad którymi rozpaczliwie płaczemy. Może jeszcze Bóg się nad nimi zlituje i przywróci do życia, aby byli błogosławieństwem i pocieszeniem dla wielu ludzi. Bóg Izraela nie pozwolił swoim wrogom i ich bałwanom na ostateczne zwycięstwo, nad swoim wybranym Nazyrejczykiem. Jachwe choćby przez śmierć Samsona zamierza udowodnić nieobrzezanym Filistynom, że nie mieli powodu do triumfu nad jego sługą, który choć nisko upadł, nie przestał być Bożym narzędziem sądu nad wrogami Bożego ludu. Samson miał osiągnąć największe zwycięstwo w godzinie własnej śmierci. Był postrachem Filistynów za swego życia, ale umierając stał się ich niszczycielem i pogromcą ich bożków. Dozwolona przez Boga wcześniejsza klęska Samsona na kolanach Dalili w Dolinie Sorek była jego pierwszą wielką życiową porażką. Samson uderzył w mur, przez który nie mógł się przebić. Stracił Bożą obecność, jego moc, jego niezwykłą siłę, stracił wzrok i stracił godność. Uświadomił sobie niezmienną rzeczywistość, własnej słabości. Samson zawsze był słaby, tak jak każdy z nas jest zawsze słaby. Jeśli w naszym życiu objawia się jakakolwiek moc, jakakolwiek mądrość, jakakolwiek zdolność i siła, to wiedzmy, że to nie z nas, ale tak jak siostra dzisiaj czytała, mamy wielki skarb w glinianych naczyniach i to nie z nas. Nie z nas, bracia, nie z nas, siostry. Mamy wielki skarb, mamy potężną moc, ale wszelka nasza zdolność jest z Boga. Kiedy o tym zapominamy, kiedy zaczynamy zbyt patrzeć na siebie, kiedy zaczynamy chlubić się w sobie, przekonamy się o niezmiennej rzeczywistości naszej. Słabości. Oto silny stał się słaby, ale nie bezużyteczny. Apostoł Piotr, zanim stał się pokornym, oddanym pasterzem Bożych owiec, musiał stracić wiarę w swoje własne możliwości, tonąc w głębi rozpaczy po tym, jak trzykrotnie wyparł się swojego Pana. Apostoł Paweł, zanim został apostołem Pawłem, musiał być oślepiony i upokorzony w prochu drogi wiodącej do Damaszku. Gdy sprawy układają się po naszej myśli, możemy się oszukiwać, że wszystko jest w porządku i że damy sobie radę. Dopiero gdy nasza głupota zawodzi, zaczynamy widzieć, jak naprawdę. Wygląda nasz stan, gdzie są nasze serca i gdzie jest nasza siła. Samson musiał doświadczyć wielkiej porażki i poniżenia, aby zrozumieć, że nie był on wcale niezwykle silnym człowiekiem, tylko słabym człowiekiem, w którym Bóg objawiał swoją potężną moc. I bracia i siostry, jeśli to dobrze zrozumiemy, słabi ludzie, tacy jak my, mogą stać się wielce użyteczni. Bóg nie szuka silnych, Bóg szuka słabych. Nigdy nie możesz być za słaby, żeby Bóg ciebie użył, ale możesz być zbyt silny. Gedeon się o tym przekonał, kiedy zgromadziło się wokół niego tysiące żołnierzy i Bóg mówi. Za dużo siły tu widzę. Do domu. Ten zastęp musi być tak słaby, żeby nie było wątpliwości, kto zwycięży w tej walce. Podobnie jak Samson, możemy uczyć się polegać na Bogu, czasami nawet w desperacji naszej słabości, w której możemy doświadczyć mocy najczystszej wiary. Właśnie wtedy, gdy Samson stał wśród Filistynów w świątyni Dagona, obnażony w swej głupocie i słabości, ale w całkowitej zależności od Jahwe, był rzeczywiście najsilniejszy i tam dokonał swojego największego zwycięstwa. Ten rodzaj słabości znajdujący ukojenie w Bożej mocy i łasce, Bóg używa do osądzania świata, który pyszni się samowystarczalnością i własną siłą bez Boga. Ludzie od wieków twierdzą, że mogą poznać, zrozumieć i pokonać problemy człowieka bez Boga, własnym umysłem, własnym staraniem, intelektem, dociekliwością. Wytrwałością Boże Słowo nam jednak mówi, że to Co w oczach świata głupie Wybrał sobie Bóg Aby zawstydzić mądrych To co w oczach świata słabe Wybrał sobie Bóg Aby zawstydzić mocnych To co w oczach świata uchodzi za niskie Co wzgardzone To co jest niczym Wybrał Bóg aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może chełpić się przed Bogiem. Człowiek ulega diabelskiej pokusie, lucyferiańskiemu pragnieniu chełpienia się w sobie samym bez Boga, dostrzegania w sobie wartości, siły, możliwości bez Boga To jest diabelskie pokuszenie To jest powód upadku tego świetnego anioła Pełnego blasku, pełnego piękna Który zapomniał, czy nie chciał pamiętać Że jego piękno, jego blask Jego mądrość, jego wielka zdolność Nie pochodziła z niego samego Ale jak wszystko inne był odbiorcą wielkiej Bożej hojności, wielkiej Bożej wspaniałości, wielkiej Bożej hojności dzielenia się ze swoim stworzeniem swoją własną chwałą, udzielania swojemu stworzeniu możliwości, zdolności, piękna, które tak naprawdę zawsze znajdują swoje źródło w Nim samym. On jest źródłem wszystkiego. Na Jego Słowo wszystko powstało i przez Jego Słowo, albo jak czytamy w Nowym Testamencie o Panu Jezusie, mocą Jego Słowa wszystko jest utrzymywane w istnieniu. On jest przed wszystkim, On jest ponad wszystkim i dla Niego, i przez Niego, i ku Niemu jest wszystko. Nie ma wyjątków. Samson nie był wyjątkiem, szatan nie był wyjątkiem, nie ma wyjątków. Są tylko ludzie, są tylko stworzenia, które tracą z oczu Boga i którym wydaje się, że mogą chełpić się z siebie samych, ale Bóg na to nie pozwoli. Nikt nie będzie chełpił się przed Bogiem. Kiedy pewnego dnia staniemy przed Nim, czytamy, że wszystkie usta będą zamknięte, nikt się nie będzie hełpił. Kiedy zobaczymy Boga w Jego chwale, którą zechce nam objawić jako swoim stworzeniom, padniemy przed Nim na twarz. I nie będzie nikogo, kto będzie się ważył hełpić przed obliczem Boga. Samson może dokonać największego wyczynu w swoim życiu, gdy uświadamia sobie własną słabość i jest gotów zapłacić za ten wyczyn najwyższą cenę. Jego grzeszne decyzje doprowadziły go do takiego stanu niewoli, że jego własne życie musiało być poświęcone, aby uśmiercić Filistynów. Grzech pociąga za sobą konsekwencje, które powodują cierpienie nawet po pokucie i powrocie do pobożnego życia. Widzieliśmy to wyraźnie, gdy śledziliśmy historię Dawida i widać tę zasadę w życiu innych ludzi, którzy szczerze pokutowali, wrócili do Boga, doświadczyli Jego przebaczenia i przyjęcia ale Bóg pozostawił im ciężar konsekwencji, aby ich i wszystkich innych wokół uczyć, że nasze decyzje pociągają za sobą konsekwencje. Co człowiek sieje, będzie musiał żąć, będzie musiał zbierać. Samson jest też przykładem innego, wielkiego biblijnego paradoksu, niezwykłego prawa, które uzależnia największe dobro człowieka od ofiary dobroczyńców. W tym sensie koniec Samsona ma coś wspólnego ze śmiercią Pana Jezusa, choć z wieloma różnicami. Śmierć Samsona miała na celu zniszczenie jego wrogów, podczas gdy śmierć Chrystusa Oferuje przebaczenie i zbawienie Jego wrogom. Choć z innej perspektywy, śmierć Chrystusa jest zwycięstwem nad największymi wrogami ludzkości, nad grzechem, nad szatanem i nad śmiercią. Kochani bracia i siostry, niechaj Boży Duch. To pomoże nam dobrze wykorzystać najbliższe dni, aby rozgłaszać wszem i wobec wielki cel narodzenia Zbawiciela, Jego uniżenie się do nas, Jego stanie się sługą wszystkich, chociaż jest Panem wszystkich, Jego gotowość, by zająć ostatnie, najniższe miejsce, w drodze do chwały, w drodze do najwyższego miejsca, wyniesienia ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wypowiedziane w tym i w przyszłym wieku. Niechaj Boży Duch to pomoże nam z łagodnością, z miłością, z cierpliwością opowiadać o prawdziwym celu narodzenia naszego Zbawiciela, opowiadać o Jego dziele zbawienia. I Jego triumfie nad naszymi wrogami. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie, że tak się Tobie upodobało, aby wybrać to, co niskie, to, co słabe, to, co wzgardzone. I w naszym chrześcijańskim biegu, do mety zbawienia, do mety wieczności. Jakże często ulegamy iluzji, że coś znaczymy, że coś możemy, że jesteśmy czegoś warci w oderwaniu od Ciebie. Zachowaj nas, Panie, od tego wielkiego błędu, polegania na naszym doświadczeniu, polegania na naszej zdobytej mądrości, polegania w jakiejkolwiek mierze na sobie samych. W oderwaniu od Ciebie, od Twojej łaski, od Twojego miłosierdzia, które nas wyrwało z tego świata, przez które mogliśmy zobaczyć, że byliśmy na drodze zakłady, że nie mogliśmy zbawić samych siebie, że byliśmy bezradni, bezsilni, wobec więzów, grzechu. Panie, daj byśmy w tej postawie pokory i uniżenia pielgrzymowali przez wszystkie nasze dni. Daj, Panie, byśmy uniknęli tych wielkich upadków i bolesnych konsekwencji, jakie towarzyszą tym upadkom. Zachowaj nas. Zachowaj nas w godzinie pokusy. Zachowaj nas w chwili naszej prawdziwej słabości, kiedy odwracamy nasz wzrok od Ciebie. Ratuj nas, Boże. A jeśli ktokolwiek z nas potknąłby się, jeśli ktokolwiek z nas upadłby, czy też myśląc o tych wokół, których znamy, którzy odpadli, którzy się zagubili, którzy ulegli diabelskiej pokusie, kłamstwu, którzy stali się niewolnikami grzechu. Panie, wołamy o Twój ratunek. Wołamy o Twą odnowę Wołamy o Przyprowadzenie ich do tego miejsca Uniżenia przed Tobą I na nowo wołania do Ciebie Panie wołamy o ich odnowę Abyś okazał swą wielką łaskę I miłosierdzie nad nimi I przywiódł ich na nowo Do życia i owocności Nie do śmierci jak Samsona Ale do życia Do służby do posłuszeństwa, do składania świadectwa, jak wielce się zmiłowałeś, do miłości, która wypływa z zrozumienia, jak wiele przebaczono. Panie, modlimy się o ten nadchodzący czas, kiedy tak łatwo zagubić się w tych wszystkich błyskotkach, smakołykach. Modlimy się, Boże, byś pomógł nam w pośród tego świątecznego nastroju wskazywać na Ciebie, który jesteś życiem, nadzieją, radością, pokojem, prawdą, zbawieniem, bez którego wszystkie te rzeczy nie mają wielkiego sensu. Boże, uzdalnij nas, abyśmy byli Twoimi świadkami w mocy Twego Świętego Ducha, opowiadający dobrą nowinę, o przyjściu Zbawiciela w niskości Aby wynieść nas będących nisko Na wysokość synów i córek Boga żywego Daj nam Panie mądrość, daj nam łaskę Daj nam cierpliwość, daj nam wytrwałość I dotykaj serc naszych rodaków Dotykaj serc Panie naszych sąsiadów, naszych bliskich Przemawiaj do nich, prosimy i zbawiaj ich i ratuj ich z pustej religijności i do żywej wiary. Prosimy w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.